Ja jestem Bartek, a to jest piątkowa, poranna audycja o wszystkim Kapok. I dzisiaj, dzisiaj będzie znowu o komiksach, bo w końcu jednym z rozwinięciem nazwy Kapok jest kolejny podcast o komiksach. Ważne, jak ważną rolę w moim życiu spełniają komiksy, mówiłem już wielokrotnie i myślę, że hmm, nie ma chyba co do tego wracać i przekonywać Was odbiorców e, że tak jest. Dość powiedzieć, że na Kajku i Kokoszu Chrysty nauczyłem się czytać, mając około 6 chyba lat. Trudno mi powiedzieć, to było dawno. To było prawie 40 lat temu. Potem sięgnąłem po Keruda, Ale Chrysta nie był jedynym twórcą komiksowym, który e, był dla mnie w dzieciństwie ważny. Obok niego był Tadeusz Baranowski, którego zresztą ostatnio prezentowałem. Absolutnie niezrównany mistrz. Mocno abstrakcyjnego, często absurdalnego humoru. Człowiek, który zajmował się notorycznym łamaniem czwartej ściany w czasach, zanim Amerykanom przyszło to w ogóle do głowy. Jeden z wielkich i ostatni Żyjący z wielkich. Byli też inni oczywiście Henryk Chmielewski, po którego Tytusy sięgałem, chociaż rzadziej niż część kolegów była ekspedycja Mostowicza Górnego i Polcha, która była czymś zupełnie innym. Ale do tej największej trójcy, oprócz Janusza Chrysty i Tadeusza Baranowskiego, należała też Szarlota Paweł. Charlotte Pawela, w zasadzie Eugenia Paweł Kroll była y, polską autorką komiksów. Nie tylko artystką, rysowniczką, ale również sama pisała sobie scenariusze. I dwie jej najbardziej znane serie, które wychodziły w latach 70. i 80. Nawet troszkę później również, to był Kubuś Piekielny i Jonek, Jonka i Klex. Myślę, że nikt, kto był dzieciakiem urodzonym przed rokiem 80, a może nawet i troszkę później, nie miał szansy przynajmniej natrafić na te albumy, na te serie. Bardzo dobrze zresztą się stało, bo w ostatnim dziesięcioleciu obydwie te serie zostały wznowione. Najpierw Kubusia Piekielnego. W bardzo ładnej, zbiorczej formie wydał On Grys. Wydawnictwo bardzo dla polskiego komiksu zasłużone, bo zajmuje się wydawaniem polskich twórców. Nowych. Przede wszystkim tutaj muszę polecić Wydział siódmy, Kątnego i Turka towarzyszeniem absolutnej plejady najlepszych współczesnych polskich rysowników. Od ludzi takich troszeczkę mniej znanych po ludzi bardzo znanych, że wystarczy wymienić chociażby Adlera i Szłapę. To jest bardzo dobra rzecz, doskonała seria i o tym kiedyś jeszcze sobie porozmawiamy, ale nie dzisiaj. Kubuś Piekielny to była seria, którą zostałem od matki. Mam wrażenie, że ta wspaniała kobieta odpowiedzialna jest za całą masę rzeczy, które mi się w życiu przytrafiły i za to, kim jestem. Bo to ona właśnie dawała mi komiksy. Pierwszym albumem, który do mnie trafił, była przeprowadzka. Pamiętam jak dzisiaj, że byliśmy w smyku na Alejach Jerozolimskich. No i jeżeli ktoś z Was nie wie, Wszyscy wiedzą, co to jest Smyk, taki sklep z zabawkami. Ale w tamtych czasach sklepy z zabawkami w latach 80. to było coś jakby mniej popularnego. U mnie w mieście był jeden sklep, gdzie można było kupić zabawki, a i tak jeździło się do powiatu, bo tam był taki drugi o nazwie Czerwony Kapturek i tam były artykuły papiernicze i zabawki i to było coś. Na pojechanie do Smyka w Warszawie to było wydarzenie, bo to był dom handlowy z rzeczami dla dzieci i zabawki zajmowały całe piętro. Całe piętro, rozumiecie? Tam dostałem pierwszy tom piekielnego, czyli przeprowadzkę. Kubus jest młodym chłopakiem, nie ma jeszcze 10 lat, wyprowadzają się z rodzicami ze starego mieszkania do Nowiutkiego w bloku. A tam się okazuje, że obok mieszka Malwina. Dziewczyna, która no, trochę niby jest fajna, ale wiadomo, jak się w tym wieku, to dziewczyny nie zawsze są fajne. Zwłaszcza, że zna karate, potrafi Kubusiem rzucić przez ramię i ogólnie rzecz biorąc, taka trochę bardziej pipi langschnub. A potem okazuje się, że tak naprawdę ona nie mieszka obok, tylko jakby to powiedzieć... Przesadą przydzielono lokal, który nie istniał, więc inżynier poszedł do spółdzielni i tak długo się wykłócał, aż piekielnym obcięto część metrażu. Dołączony do tego kawałek korytarza i wydzielono mieszkanie które nie ma nawet własnych drzwi na zewnątrz i wszyscy przechodzą przez dziurę w ścianie. I tak zaczyna się historia momentami trudnej, ale przede wszystkim bardzo zabawnej e, przyjaźni między dwójką dzieci, między ich rodzicami. E, Paweł robi tutaj niesamowitą rzecz. Opisując bardzo humorystyczne perypetie e, dwójki dzieci i ich rodzin, znajomych, Szkoła, dom, podwórko jednocześnie portretuje rzeczywistość polskiego późnego schyłkowego PRL-u. Stan techniczny bloków, rury, elektryka. Jest cały album poświęcony remontowi, czyli temu, co się dzieje, bo podobno kiedyś było tak, że budowano blok, nie zdejmowano rusztowań, póki ludzie nie położyli tapet. I oddawano to. I potem przez rok zbierano uwagi na temat usterek i dopiero wchodziły ekipy i robiły wszystko na gotowe. <śmiech> oczywiście żartobliwe, ale trochę tak to wygląda. Rzeczywistość polska u Szarloty Paweł jest taka trochę barejowa. On nabijał się z różnych rzeczy, ona też z różnych rzeczy się nabija, portretuje bezlitośnie, czasem mimowolnie, przedstawiając nam to, jak to wszystko wyglądało. Kół to świetna lektura dla dzisiejszych dzieciaków, która pozwoliłaby im zajrzeć w to, jak wyglądało życie ich rówieśników 40 lat temu. Ale jeszcze lepszą rzeczą, bez wątpienia, będzie wznowiona również w ostatnich latach przez Egmont seria o Jonku, Jonce i Kleksie. Jest sobie Jonek, zwyczajny nastolatek, który pewnego dnia poznaje dziewczynę, która Wprowadziła się właśnie do jego bloku. Okazuje się, że dziewczyna ta ma bardzo nietypowego przyjaciela. A mianowicie mieszkającego w butelce atramentowego ducha. Który jak na ducha przystało trochę potrafi czarować. Trochę go czasem ponosi wyobraźnia. I w ogóle za jego sprawą dzieją się rzeczy niezwykłe. Jest to, słuchajcie, bardzo duża seria, bo ma w sumie... Albumów 2, 4, 6, 8, 9. Egmont zebrał wszystkie historie z kleksem poza jakimiś bokami typu kalendarze i tak dalej, które ukazywały się w formie właśnie komiksowej. Od tych najstarszych, właśnie jak niech żyje wyobraźnia, poprzez. Samodzielne, naprawdę obłędne rzeczy. Pióro kontra flamaster, w której nasza trójka wyrusza za granicę, aby Kleks mógł wziąć udział w promocji u producenta piór wiecznych. Dzieje się tam mnóstwo naprawdę bardzo strasznych rzeczy. Smocze jajo, kiedy wyruszają do krainy, z której Kleks pochodzi, aby uratować księżniczkę przed smokiem, który okazuje się być dęty i to dosłownie czy jedno z moich ulubionych porwanie księżniczki, gdzie mamy piratów. A jeżeli mamy piratów, no to wiadomo, że nie może być źle. Nie ma takiej sytuacji, żeby byli w czymś piraci, żeby to się nie udało. No może jest film Piraci z Giną Davis, który zaliczył strasznego flopa, ale to nie jest tak, że ten film jest zły. Scena z elektrycznymi węgorzami w beczce nadal ma swój Okej, okay. trochę kiepski, trochę śmierdzący, ale ma swój urok. Piraci są zawsze fajni. I oczywiście jeszcze jedna z moich ulubionych historii, czyli Złoto Alaski. Wszystko mówi samo za siebie, jeśli chodzi o tytuły. Kleks to jest taka nieskrępowana jazda bez trzymanki. Inaczej niż w Kubusiu Piekielnym, tu Charlotte Paweł zbliża się trochę do poletka obrabianego na co dzień przez Tadeusza Baranowskiego. Wchodzimy w humor w zupełnie nieposkromioną wyobraźnię. Bo skoro można wyobrazić sobie wszystko i przeżyć wszystko, to czy się ograniczać? To po prostu zróbmy wszystko. Czasem wystarczy wyrzucić trochę śniegu z lodówki, usiąść i pomyśleć sobie o tym, jak bardzo jest zimno, żeby znaleźć się na Alasce. A jak się jest na Alasce, to czasem bywa tak, że trzeba i wilki zaprząc do sań, kiedy nie ma się psów i powalczyć o działki złotonośne i porobić mnóstwo rzeczy Kleksy to jest seria, która e, absolutnie stawia Charlotte, Paweł na piedestale miała ogromną konkurencję i Tytus Chwielewskiego i przygody Bąbelka Kudłaczka czy Lorda i Smoka Diplodoka Baranowskiego i absolutnie prześmieszne średniowieczne perypetie Kajka i Kokosza, christy, czy też ich bardziej współczesnych e, protoplastów, czyli Kajt Kajkoka, to są wszystko rzeczy najwyższej próby. <śmiech> Charlotte Paweł pokazuje, jak można bawić się. Ona, robiąc ten komiks, mam wrażenie, po prostu znowu stawała się dzieckiem i wymyślała najdziksze historie. Kto z nas w dzieciństwie nie wymyślał najdzikszych opowieści najbardziej niewiarygodnych przygód i nie przeżywał biegając tylko z kijkiem i kawałkiem koca najstraszniejszych, najbardziej mrożących krew w żyłach i najbardziej niewiarygodnych wypraw, eskapat, przygód. O tym jest Kleks. <śmiech> o tym, że wystarczy troszeczkę puścić się rzeczywistości, pozwolić odpłynąć wyobraźni i że wszystko może być Niesamowicie kolorowe, śmieszne, zabawne. Powell bawi się słowem, powel bawi się rzeczywistością. Oczywiście to nie tak, że w piekielnym była Bareją, który portretował PRL, a tutaj nie. Nie, Jonek, Jonka i Kleks żyją w latach 80 i to też widać. I z tego Eugenia nadal się w tych albumach natrząsała. To są takie... To jest gateway Drag. To są komiksy, które można dać do czytania dzisiejszym 80-latkom. Być może będą mieli w pewnych kwestiach odrobinę dysonansu. Być może rzeczywiście troszeczkę niektóre rzeczy się zestarzały. Chociaż jeden ze znajomych ostatnio zarzucił, że Paweł przedstawiała stereotypowo role płciowe, społeczne. Ja bym się nie zgodził. Jonka już na okładce pierwszego albumu nosi spodnie. To jest dziewczyna, którą przed chwilą porównałem do Pipil. <śmiech> Przepraszam, to nie ją, to Malwinę. Jonka też. Jonka jest bystra, odważna. Bardzo często przejmuje dowodzenie. Przejmuje e... stanie się aktywna. Przejmuje prowadzenie w tych ich przychodach. Jonek potrafi być takim jełopem, którego czasem trzeba wziąć za karkę. Tak, owszem, na pewne rzeczy patrzą wtedy inaczej. E... Ale wszystkie rzeczy, które zostały napisane 40, 50, 100, 200 albo 500 lat temu, będą inne od tego, co mamy teraz. Na tym polega ich wartość poznawcza. Bardzo fajnie jest po prostu czasem pozwolić sobie na śmianie się z żartów, zachwycenie się historią, zachłyśnięcie się przygodą. Rzeczy. Eugenii Paweł Krol. Niestety nieżyjące już od kilku lat. To jest też najlepszy polski Kartum. Nie ma absolutnie nic, czego ktoś musiałby się powstydzić w tych rysunkach, w tych projektach i w tym, jak to jest zrealizowane. A przypominam, mówimy cały czas o sytuacji, o której Baranowski mówił, że zdobycie brystolu, pędzli, tuszy to było jakieś niesamowite wyzwanie. Mówimy o artystach, którym brakowało podstawowych narzędzi do pracy. A mimo to ludzie ci z ogromną pasją i z to czuć z ogromną frajdą robili to, co robili. Robili to dobrze. Bardzo się cieszę, że i on Grys, i Egmont sięgnęły po Charlotte Paweł, bo przypomnienie tych serii na polskim rynku było bardzo potrzebne. Szczególnie. Dlatego, że są to wydania zbiorcze, zbierające do kupy wszystko, co kiedykolwiek chcieliśmy mieć. Ale nawet w dzieciństwie nie zawsze udawało się upolować, bo dystrybucja była jaka była. Mimo oszałamiających czasem kilkuset tysięcznych nakładów zdarzało się, że nie dla wszystkich starczało kolorowych zeszytów. W tym mimo wszystko szarym i czasem smutnym świecie, o czym Mówiłem przy innej okazji. Jeżeli więc będziecie mieli okazję e, trafić na jonki albo na piekielnych, to sięgnijcie po nich. A jeżeli macie dzieci w wieku, w którym zaczynają samodzielnie czytać komiksy, to dajcie im te serię. Gwarantuję Wam, że im się spodobają. Mówię to z praktyki. A teraz, cóż, życzę Wam wszystkim spokojnego nadchodzącego weekendu.